Kompost nie jest szczególnie często stosowany w uprawach polowych. Nie mówię o ogrodnictwie, warzywnictwie, nie mówię o uprawach amatorskich. W typowych uprawach polowych no, mimo wszystko dominują odpady zwierzęce. Tego kompostu jest zdecydowanie mniej, chociaż jest on bardzo wartościowy. Czy moglibyśmy coś tu zmienić? Jak zmienić? Skąd wziąć więcej substratu dla stworzenia dobrego kompostu w gospodarstwie rolnym, takim typowym, bez prowadzenia jakichś e, wielkich zmian? Jak moglibyśmy... E, do tego tematu podejść. Myślę, że e, pierwszym i podstawowym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę jest to, e, po pierwsze dostępność substratowa. Jeżeli mamy do czynienia z e, zakładem produkującym dużej ilości obornika, e, to zamiast wykorzystywać obornik jako bezpośrednio nawóz naturalny i rozwozić go na pole, można przeprowadzić przy właśnie stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych dobry proces kompostowania, na przykład kompostowania pryzmowego. Czyli taki e, obornik, który jest przefermentowany powiedzmy przez kilka miesięcy, pół roku, rok, to nie jest jeszcze to, o czym mówimy? Znaczy mówimy o fermentacji, czyli jako wykorzystaniu go na fermentację metanową najpierw, a potem na kompostowanie, bo to też należy odgraniczyć. Jeżeli mamy świeży obornik, który bezpośrednio dostajemy spod z, z krów, możemy go albo wykompostować i zrobić od razu nawóz naturalny o dużej wartości, albo możemy go najpierw przepuścić przez proces fermentacji metanowej, wyciągnąć z niego ile się da wartości energetycznej, czyli wyprodukować metan, który następnie wykorzysta się w silnikach kogeneracyjnych i wyprodukuje energię elektryczną i ciepną a potem dopiero tą, tą pozostałość, która jest nierozkładana na warunkach beztlenowych, przekompostować. To rzeczywiście z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się być trochę bardziej e, opłacalne, ze względu na fakt, że gdyby wykorzystujemy potencjał tego substratu. Dodatkowo poferment, który e, wygenerujemy, tą frakcję stałą pofermentu, ona zajmuje konkretną objętość. I teraz jeżeli pro przeprowadzimy proces kompostowania, który ma na celu właśnie redukcję tej objętości, e, nie pogarszamy jakości tego, tego nawozu, a wręcz przeciwnie porłczamy jego wartości nawozowe, ponieważ w wyniku prawidłowego procesu kompostowania, a potem jego dojrzewania powstają frakcje humusowe, które bardzo dobre właściwości mają pod względem absorpcji wody, jonów, które przytrzymują w glebie, a jak wiemy gleby polskie są i bardzo ubogie w organikę i, i, i czasami zakwaszone, stąd stosowanie tego rodzaju kompostu bardzo korzystnie wpływa na glebę. Czyli to jest zupełnie inny kompost niż ten, o jakim myślimy, mówiąc zazwyczaj kompost, czyli efekt przekompostowania odpadów organicznych, materii, jakieś tam liści, nie liści, wręcz odpadów kuchennych. Taki proces kompostowania wbrew pozorom jest procesem dość trudnym i jeżeli nie jest prowadzony przez specjalistów, którzy dobierają właśnie odpowiednią mieszankę, dbają o odpowiednią strukturę, gęstość usupową tego rodzaju substratu, stosunek węgla do azotu, tlenu oczywiście także, to powstający kompost nie zawsze jest takim prawdziwym, rzeczywiście dobrym, dobrze produkowanym nawozem. Częstokroć jest to proces, który właśnie czasami zachodzi w warunkach beztlenowych miejscami i powoduje raczej procesy gimnialne, niż kompostowania. Stąd jeżeli mówimy o procesie prawidłowego kompostowania, którego celem jest powstanie dobrej jakości nawozu, to musi być to prowadzone w sposób rzetelny, bazujący na, na, na optymalnych parametrach procesu. I w ten sposób zagospodarowanie tego rodzaju odpadów pozwala wyprodukować dobry kompost. Czym właściwie powinien się charakteryzować dobry kompost? Czy jesteśmy w stanie w 100% go ocenić organoleptycznie? Może czysto organoleptycznie będzie to rzeczywiście trudne. Ocenienie już chociażby tych e, frakcji humusowych pozwala nam e, dość e, skutecznie ocenić e, jego wartość. Dodatkowo właśnie ta chłonność wody, która, która też jest dość charakterystyczna dla, dla kompostu, jest jego bardzo dużą zaletą, także jest e, bardzo ważnym aspektem zbadania. I są to jest, te rzeczy, które nie do końca da się sprawdzić. Po prostu organoleptycznie. jakieś badania trzeba, trzeba przeprowadzić. Wspomniał Pan o procesach gnilnych zachodzących w kompoście, który no, nie jest idealnie jakoś tam hmm powiedzmy, robimy go w warunkach nieprofesjonalnych, czy mało profesjonalnych, dalekich od warunków laboratoryjno-przemysłowych. Czy te frakcje gnilne, które nam by się pojawiły w ogólnie dobrym kompoście, czy one stanowią zagrożenie dla roślin, które będziemy później uprawiali? To już jest bardzo związane z tym, co poddajemy procesowi gnilnemu. Rzeczywiście te, te białka, które składają się w jakiś niewłaściwy sposób, mogą spowodować powstawanie jakichś czy, czy konsorcjum bakterii, które są szkodliwe. Dodatkowo one z swego rodzaju środowisko, w którym mogą tego rodzaju patogeny wystąpić. Jeżeli natomiast proces kompostowania zostanie przeprowadzony prawidłowo i pryzma zagrzeje się do minimum 72 stopni na, na okres godziny, no to wtedy mamy pewność, że dzięki termicznej sanitacji tego, tego kompostu już na pewno z patogenami nie będziemy mieli do czynienia. Istnieją firmy, które oferują różnego rodzaju przekompostowane i odparowane nawozy takie nito kompostowe, nito obornikowe, właściwie do końca y, trudno to y, określić. Co Pan sądzi o tego typu produktach? Jeżeli rzeczywiście byłby to dobrze przeprowadzony proces kompostowania i byłby to kompost, który następnie zostanie podsuszony y, w celu powiedzmy y, ułatwienia transportu, przewożenia i tak dalej, a także stabilizacji tego, tego y, produktu, że można było łatwo pakować, workować i sprzedawać, to oczywiście nie można mieć nic przeciwko. Natomiast tak jak Pani na początku wspomniała, zdarzają się producenci, którzy produkują coś, co ma być kompostem, natomiast dla laika mogłoby się wydawać, że ze względu na strukturę jest, jest takim prawidłowym nawozem, natomiast nie posiada tych wszystkich właściwości. Stąd jak gdyby należy bardzo bacznie przyglądać się tego rodzaju produktom, żeby rzeczywiście wiedzieć, co się kupuje.